I zgromił onego diabła Jezus i wyszedł od Niego i uzdrowiony jest On, młodzieniec, od onejże godziny. Wtedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno rzekli Mu, czemu żeśmy my Go wygnać nie mogli? Lecz Jezus rzekł do nich, dla niedowiarstwa waszego, za prawdę bowiem powiadam wam, jeśli byście mając wiarę jako ziarno gorczyczne,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 Królowie ziemscy od kogoś biorą cło albo część od synów swoich, czyli od obcych? Rzekł mu Piotr, od obcych. I rzekł mu Jezus, to wtedy synowie są wolni. Wszakże, abyśmy ich nie zgorszyli, szedłszy do morza, zarzuć wędkę, a tę rybę, która najpierw uwięźnie weźmi, a otworzywszy gębę jej, Znajdziesz stater, który wziąwszy, daj im zamię i zasięg.